Objawienie świętego Jana, rozdział osiemnasty. I potem widziałem anioła wstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się ziemia od chwały jego. I zawołał potężnie głosem wielkim mówiąc, upadł, upadł Babilon wielki i stał się mieszkaniem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i złego. Dlatego, że z wina zapalczywości przeteczeństwa Jego piły wszystkie narody i królowie ziemi przeteczeństwa z Nim się dopuścili i kupcy ziemscy od wielkiego zbytku Jego wzbogacili się. I słyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z Niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów Jego i żebyście nie wzięli z plak Jego, albowiem dosięgły grzechy Jego aż do nieba i wspomniał Bóg na nieprawości Jego. Oddajcież mu, jaki on oddawał wam, i w dwójnasób oddajcie mu według uczynków jego. W kielichu, w którym nalewał, nalejcie mu w dwójnasób. Ile się chlubił i rozkoszował, tyle mu dajcie męczarni i smutku, bo mówi w sercu swoim, siedzę jak królowa i wdową nie jestem, i smutku nie ujrzę. Przetoż w jednym dniu przyjdą plagi jego, śmierć i smutek i głód, i ogniem będzie spalony, bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi. I opłakiwać go i ubolewać nad nim będą królowie ziemi, którzy z nim dopuszczali się wszeteczeństwa i rozkoszowali się, gdy ujrzą dym pożogi jego. Z daleka stojąc dla bojaźni męczarni jego i mówiąc biada, biada ci, Babilonie, miasto wielkie, miasto mocne, gdyż w jednej godzinie przyszło osądzenie twoje. I kupcy ziemscy płakać i smucić się będą nad nim, dlatego że ich towaru nikt już nie kupuje. Towaru ze złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i purpury i jedwabiu i szkarłatu i żadnego drzewa tujowego i żadnego sprzętu z kości słoniowej i żadnego sprzętu z drzewa najkosztowniejszego i z miedzi i z żelaza i z marmuru i cynamonu i wonności i mirry i kadzidła i wina i oliwy i mąki przedniej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i ciał i dusz ludzkich. I owoce porządliwości duszy twojej odeszły od ciebie I wszystkie rzeczy tłuste i świetne odeszły od ciebie I rzeczy tych już nie znajdziesz Kupcy tych rzeczy, wzbogaciwszy się z niego Z daleka stać będą z powodu bojaźni męczarni jego Płacząc i narzekając i mówiąc Biada, biada ci o miasto wielkie Obleczone w bisior i w purpurę i w szkarłat I uzłocone złotem i kamieniami drogimi i perłami Gdyż w jednej godzinie zniszczone zostało tak wielkie bogactwo. I każdy sternik, i wszyscy pływający na okrętach, i żeglarze, i którzykolwiek na morzu zysku szukają, z daleka stanęli i zawołali, widząc dym pożogi jego, mówiąc, któreż jest podobne do tego miasta wielkiego. I sypali proch na głowy swoje i wołali płacząc i narzekając, mówiąc Biada, biada ci o miasto wielkie, w którym wzbogacili się wszyscy, Mający okręty na morzu, z dostatków jego, gdyż w jednej godzinie spustoszało. Rozraduj się nad nim niebo i święci apostołowie i prorocy, Albowiem Bóg wykonał sąd wasz nad nim. I jeden potężny anioł podniósł kamień jakby młyński wielki, i rzucił go w morze mówiąc, takim pędem rzucony będzie Babilon, miasto wielkie i już się więcej nie znajdzie. I głos harfiarzy i śpiewaków i flecistów i trębaczy więcej w tobie słyszany nie będzie. I żaden rzemieślnik jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdzie się więcej w tobie. I huczenie młyna nie będzie więcej słyszane w tobie. I światłość świecy nie będzie się więcej świeciła w Tobie, i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie więcej słyszany w Tobie, gdyż kupcy Twoi byli wielkimi panami ziemskimi, gdyż czarami Twymi zwiedzione były wszystkie narody. I w nim została znaleziona krew proroków i świętych i wszystkich pomordowanych na ziemi.